RealPolish.pl, your Polish language online resource. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Jak słuchać, żeby rozumieć.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 Wszystkich zachęcam do nauki języka polskiego. Ostatni podcast miał tytuł Polski jest taki trudny. Ale oczywiście to nie jest prawda. Polski jest tak samo trudny jak każdy inny język. Ale Polacy lubią chwalić się i są dumni z tego, że mówią najtrudniejszym językiem świata. Czy to prawda? Raczej nie. Ja przynajmniej tak nie sądzę. Dziś chcę opowiedzieć trochę o tym, jak rozumieć więcej, co ja robię, żeby rozumieć więcej, gdy słucham języków obcych. Rozumienie ze słuchu jest dość trudne i wielu z Was, wielu ludzi, którzy Uczą się polskiego Mają trudności w rozumieniu języka mówionego Mają problemy ze zrozumieniem nas, Polaków Tym razem chcę pomóc wam i powiedzieć trochę o tym Jak słuchać, żeby lepiej rozumieć Jak słuchać efektywnie Kiedy oglądacie telewizję kiedy oglądacie filmy lub kiedy słuchacie podcastu? Jak słuchać, żeby poprawić rozumienie? Co robić, żeby coraz więcej rozumieć? Jesteście ciekawi? Jeśli jesteście ciekawi, to świetnie. Posłuchajcie, co ja robię, gdy uczę się hiszpańskiego. Mam nadzieję, że to będzie pomagać również Wam. Nasza umiejętność słuchania jest często dużo większa niż myślimy Na początku, kiedy zaczynałem słuchać czegoś po hiszpańsku Słyszałem tylko... Ale po kilku dniach usłyszałem... Tortilla O, znam to słowo, tortilla Pomyślałem Moja pierwsza rada Kiedy słuchasz Musisz myśleć pozytywnie Musisz uwierzyć w to, że Usłyszysz to, co do ciebie mówią Jeśli słuchasz i trochę rozumiesz Troszeczkę To znaczy, że możesz rozumieć więcej Możesz nauczyć się więcej To tylko kwestia czasu jeśli dziś rozumiesz jedno słowo, to kiedyś zrozumiesz dwa słowa, potem trzy, potem sto, więcej i więcej. Zanim się poddasz, zanim przerwiesz naukę, zanim przerwiesz słuchanie, pomyśl, co możesz zrobić. Pomyśl, że możesz się nauczyć. Świetnie, mogę się nauczyć. Jeśli mówię swoim językiem, to znaczy, że mogę nauczyć się też innego Kiedy słucham coś po hiszpańsku, to nie przejmuję się szczegółami Nie martwię się każdym słowem To jest dla mnie bardzo ważne Wielu ludzi chce zrozumieć każde słowo Jeśli starasz się usłyszeć każde słowo wtedy możesz nic nie zrozumieć. Koncentrujesz się na każdym słowie i nie rozumiesz całości. Jesteś tak zajęty każdym słowem, że nie wiesz, o co chodzi. Nie rozumiesz sensu. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet ludzie mówiący swoim językiem ojczystym, na przykład Polacy, słyszą tylko około 90% tego, co się do nich mówi. Reszta, to, czego nie słyszą, to, co pomijają, to konstrukcje gramatyczne, idiomy, słowa, które muszą wystąpić, ale nie niosą znaczenia. My wiemy, co tam powinno być, jakie słowo powinno wystąpić. Dlatego nie słyszymy, pomijamy to, nie musimy tego słyszeć. Tak samo jest z wami. Jeśli staracie się rozumieć każde słowo, wtedy prawdopodobnie stracicie ogólny sens. Coś może być ważne, ale tego nie zrozumiecie. Powiem wam, co ja robię. Zamiast szukać poszczególnych słów, szukam ogólnego sensu. Staram się zrozumieć o co mniej więcej chodzi. Jeśli szukamy ogólnego sensu, ogólnego znaczenia, nasz mózg zaczyna inaczej pracować. Kiedy skupiamy się na pojedynczych słowach, nie rozumiemy całości. Denerwujemy się, jesteśmy sfrustrowani, wkurzeni. Nic nie rozumiem, mam tego dość. Jeśli chcesz zrozumieć całość. Mózg zaczyna szukać znaczenia Porównuje to, co już umiesz Z tym, co słyszysz I zaczynasz domyślać się różnych rzeczy Na początku nie masz pewności Ale kiedy coś powtarza się I całość ma sens Wtedy zaczynasz uczyć się Zaczynasz rozumieć Jesteś coraz lepszy Świetnie! Moja rada, jeśli słuchasz czegoś po polsku, skup się na ogólnym znaczeniu, a nie na szczegółach. Wiem, że chcesz nauczyć się wszystkiego, każdego słowa. Spokojnie, to przyjdzie później. Poczekaj, mózg musi się do tego przygotować. Kolejną rzeczą, na którą zwracam uwagę, gdy czegoś słucham, to treść Treść, czyli informacja Zwracam uwagę na treść A nie na to, w jaki sposób ktoś mówi Nie zajmuję się konkretnymi słowami Zdaniami Tylko chcę zrozumieć informację Staram się zapomnieć, że słucham w języku obcym Że słucham po angielsku albo po hiszpańsku Czasami dowiaduję się czegoś i po pewnym czasie nie pamiętam już, czy słyszałem to po hiszpańsku, czy po polsku. Jestem tak zainteresowany treścią, że zapominam, że słucham po hiszpańsku. Chociaż nie rozumiem każdego słowa, to nie przeszkadza mi skupiać się na treści. Dlatego staram się słuchać rzeczy, które są dla mnie interesujące. Rzeczy, z których mogę coś dla siebie mieć Mogę czegoś ciekawego się dowiedzieć Jestem tak ciekawy o czym ktoś mówi O czym jest filmik na YouTube albo podcast Że zapominam, że to jest po hiszpańsku lub po angielsku Pamiętajcie, skupiajcie się na treści Nie na tym, że słuchacie czegoś po polsku I jeszcze jedna Ważna rzecz Nigdy, nigdy Nie staram się tłumaczyć Tego co słyszę w głowie Na polski To bardzo ważne Kiedyś tak robiłem Było to podświadome Słuchałem czegoś Po hiszpańsku I w głowie próbowałem Tłumaczyć Na polski To co słyszę takie tłumaczenie w głowie Powodowało, że nie mogłem zdążyć I gubiłem się Szybko się męczyłem Żeby przestać tłumaczyć w głowie Znalazłem świetny sposób Zacząłem powtarzać to, co słyszałem W głowie po cichu Powtarzałem to, co słyszałem Nie da się powtarzać czegoś po hiszpańsku I jednocześnie myśleć po polsku W ten sposób Przestałem tłumaczyć w głowie to, co słyszę i przestałem myśleć po polsku. Zacząłem od razu myśleć po hiszpańsku. Radzę wam, żebyście powtarzali w głowie to, czego słuchacie po polsku. W ten sposób przestaniecie myśleć w swoim języku, a zaczniecie myśleć po polsku. A to jest bardzo, bardzo ważne. Moją ostatnią radą jest słuchać długo Jak najdłużej Mózg musi przyzwyczaić się do nowych dźwięków Musi przywyknąć do nowego języka To zabiera dużo czasu Dlaczego? Dlatego trzeba słuchać dużo, bardzo dużo Musimy dać szansę Dać możliwość naszej głowie Naszemu mózgowi aby przywykł do nowego języka Niektórzy tego nie rozumieją I szybko się poddają Myślą, że wystarczy kilka miesięcy I nauczą się języka Oczywiście tak się nie dzieje I wtedy się poddają Na początku uczymy się bardzo powoli Ale po pewnym czasie wszystko nabiera tempa, nagle zaczynamy rozumieć coraz więcej, wszystko zaczyna samo się układać. Dlatego radzę Wam, nie warto się poddawać, nie wolno się poddawać. Nauka języka musi trwać. Tu nic nie dzieje się szybko, nagle. Powoli, powoli, ale rozumiemy więcej i więcej. Kto to rozumie, kto wie o tym? Ten będzie cierpliwie i systematycznie słuchał, czytał i w ten sposób uczył się języka. Myślę, że to już wszystkie moje dzisiejsze rady. Co robić, żeby rozumieć więcej? Na koniec przypomnę jeszcze, o czym mówiłem. Moją pierwszą radą było oczywiście pozytywne myślenie. Jeśli myślimy, że coś nam się nie uda, to na pewno nam się nie uda Zatem myślcie pozytywnie, jeśli już trochę rozumiecie po polsku To znaczy, że możecie nauczyć się jeszcze więcej Kiedy słuchacie czegoś, skupcie się na treści Na ogólnym znaczeniu, a nie na poszczególnych słowach Starajcie się zrozumieć o co chodzi, jakie jest znaczenie większych fragmentów Oczywiście nie tłumaczcie sobie w głowie wszystkiego na swój język Ważne jest, żeby zacząć myśleć w języku, którego się uczymy No i bądźcie cierpliwi Nauka języka zajmuje dużo czasu Nawet dzieci uczą się swojego języka kilka lat Myślę, że gdybyśmy poświęcili tyle czasu, ile na naukę języka poświęcają dzieci, czyli cały dzień, to przez dwa lata nasz postęp byłby ogromny. Świetnie. To tyle na dziś. Jeśli macie pytania, to proszę piszcie komentarze. Teraz możecie pisać również, gdy jesteście zalogowani na Facebooku albo po staremu w komentarzach do podcastu. Jeszcze jedna ważna sprawa dla tych, którzy mają 70 historyjek. Piszcie do mnie, jeśli chcecie dostać upgrade do 100 historyjek. Upgrade jest za darmo. Chcę, żebyście byli zadowoleni, żebyście mieli jak najlepsze materiały do nauki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest nas coraz więcej był ostatnio taki dzień, że moją stronę odwiedziło prawie 900 osób Byłem bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszę Bo widzę, że moje materiały, podcast i historyjki pomagają wam w nauce polskiego Dzięki i do usłyszenia następnym razem Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.